Słuchają Państwo dwójki, minęło południe. Źródła. Za konsulatą Agnieszka Łukasiewicz, przy mikrofonie Aleksandra Tykarska. Zapraszam Państwa na wtorkowe wydanie magazynu Źródła, które dziś w całości poświęcamy pieśniom capella. They say that freedom is a constant struggle. They say that freedom is a constant struggle. They say that freedom is a constant struggle struggled so long that we must be free we must be free they say that freedom is a constant cry they say that freedom is a constant cry they say It's a constant crying. Oh Lord, we've cried so long that we must be free. We must be free. They say that freedom is a constant song. Freedom is a constant struggle. Na początek naszej dzisiejszej audycji, a tutaj wśród śpiewaczek m.in. Leila McCalla, amerykańska pieśniarka, instrumentalistka o korzeniach kreolskich, związana silnie z nurtem odnowy amerykańskiej muzyki tradycyjnej. O amerykańskiej muzyce tradycyjnej dzisiaj poniekąd powiemy, dlatego że w audycji zapraszam Państwa na spotkanie z wokalistą, m, autorem piosenek i gitarzystą Łukaszem Jemiołą z Lublina, który znany jest ze sceny, z aktywności na scenie bluesowej, na scenie Amerykany, a także sceny retro. Ale dzisiaj w audycji opowie nam o szczególnym, w swoim nowym projekcie, projekcie 11 pieśni na głos solo, nawiązujących do pieśni tradycyjnych. O tym już za kilka chwil, natomiast zaczynamy od zaproszenia na koncert, na wielki koncert zespołu Czereśnie i laureatów naszego muzycznego Źródełka. Już w tę sobotę o 12 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi duże grono wspaniałych artystów, a wśród nich między innymi właśnie laureaci konkursu Nasze Muzyczne Źródełko, konkursu dla najmłodszych, konkursu skupionego wokół popularyzowania muzyki tradycyjnej, Tradycyjnej muzyki folkowej wśród właśnie młodego pokolenia instrumentalistów i śpiewaków i śpiewaczek, najmłodszego jak najbardziej, bo kategorie Artystów um, dotyczą kilku latków i właśnie taką kilkulatką jest Bianka Łucenko, która na scenie w, kon w koncercie stanie. Bia Bianka Łucenko jest laureatką konkursu Nasze Muzyczne Źródełko z roku 2025. Jest niezwykle rezolutną, komunikatywną oraz otwartą artystką. Uczęszcza do szkoły podstawowej w Płocku. W wolnych chwilach Bianka chętnie spędza czas ze swoją kotką Zojką, strzela z łuku, a także systematycznie uczestniczy w turniejach rycerskich oraz oczywiście kocha muzykę tradycyjną. Dzień dobry, mam na imię Bianka Łucenko, mam 7 lat i chodzę do pierwszej klasy. Mieszkam w Płocku, na Mazowszu. Bardzo lubię śpiewać i tańczyć. Na scenie występuję już od przedszkolaka. Muzyka mi towarzyszy odkąd pamiętam. Mój starszy brat gra na pianinie i kilku innych instrumentach. Od kilku lat śpiewamy i tańczymy w Hardzerskim Zespole Pieśni i Tanca Dzieci Płocka i bardzo te zajęcia lubię. W wolnym czasie Lubię bawić się z moją kotką Zoją, lubię też strzelać i jeździć na turnieje rycerskie, no bo cała moja rodzinka należy do płatkiej drużyny kuszniczej. W konkursie muzycznym źródełko biorę udział z piosenką Bandoska, która opowiada jak ciężko ludzie pracują na polu i chcą, żeby skończył się dzień, no bo bardzo są zmęczeni. Zachodź, że słoneczko, skoro Ucenko I utwór Bandoska. teraz w źródłach, a na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w tę sobotę o 12.00 podczas koncertu, wielkiego koncertu Czereśnie i nasze muzyczne źródełko. Oprócz Bianki usłyszą państwo Wojciecha Umławskiego, kapelę Barankiewiczów, Gracyki Orkiestrę Tradycyjną, Martynę Stępniak czy zespół kosmiczny Jabłuszko, no i oczywiście Kwartet Czereśnie. Serdecznie zapraszamy, koncert będzie do śledzenia w transmisji na antenie Polskiego Radio. Dzieciom oraz w streamingu na kanale YouTube radiowego Centrum Kultury Ludowej. Teraz y, trzeci element, dzisiaj w sumie drugi element naszej audycji, ale właśnie silnie związany z pieśniami a cappella. Y, główny temat i główny gość naszej audycji, y, którego znają Państwo śledzący scenę bluesową na pewno, śledzący scenę popularną w naszym kraju, a także scenę Amerykany i piosenek, czy utworów retro. Gościem audycji teraz będzie Łukasz Jemioła, wokalista, który od wielu, wielu lat silnie działa właśnie na tych scenach, zwłaszcza bluesowych, w muzyce tradycyjnej, amerykańskiej, od której zresztą zaczęliśmy audycję, znajduje wiele inspiracji do twórczości hmm. autorskiej, nie tylko powielania czy odtwarzania motywów z muzyki tradycyjnej, ale właśnie w twórczości autorskiej, w tej amerykańskiej się realizuje, ale ostatnio sięgając też do swoich korzeni stworzył autorski projekt pieśni, które inspirowane są stylistyką, można powiedzieć, i tematyką polskich pieśni tradycyjnych, ale są to pieśni jego autorstwa i jego teksty. I właśnie teraz, po y, utwory Łukasza miały z albumu 11 pieśni na głos solo sięgamy, a potem o samym repertuarze pracy i o znaczeniu tego projektu dla niego opowie sam artysta. Śpiewa na jabłoni kos, śpiewa kos na jabłoni, spróbuj ucho swe nakłonić, posłuchaj, Posłucha. o tej co tańczyła o tej co z Nim tańczyła była tam czy już nie była przez Niego dla Niego jak On na Na nią patrzył wtedy, był tam jeszcze, czy już nie był, Tylko z nią, tylko z nią. Płakał długie lata, Za chlebem, za chlebem Ona też płakała Ona w duszy też płakała Mama żenić się kazała Dla chleba, dla chleba Przeszło im życie całe. Przeszło im tak całe życie, kochali się tylko skrycie ze sobą, ze sobą. na pogrzeb dzwonią, on i ona pod jabłonią usiedli, usiedli. Słów tu żadnych nie trzeba, niepotrzebne żadne słowa, Jedno wie, co drugie chowa Pod żebrem, pod żebrem Śpiewa na kos, Śpiewa kos na jabłoni Spróbuj se chcę nakłonić, posłuchaj, posłuchaj. Życia szkoda będzie, oj, życia będzie szkoda, by miłość w sercu chować, miłość w sercu Zdjęcia Dzień dobry wszystkim, nazywam się Łukasz Siemioła i od 20 lat zajmuję się muzyką, bardzo szeroko pojętą, ale głównie jest to muzyka oscylująca wokół muzyki tradycyjnej. Głównie na początku amerykańskiej, czyli bluesowej. Ja się wywodzę ze świata bluesowego, bluesa akustycznego z pierwszej połowy XX wieku. Natomiast w pewnym momencie mojego życia zacząłem się interesować polskimi piosenkami retro i gdzieś mniej więcej, kiedy to zaczęło być w Polsce popularne, to przestałem się tym zajmować i zacząłem się skupiać na własnej twórczości. W tej chwili tworzę własne piosenki, działam w różnych zespołach, między innymi wydana przez Agencję Polskiego Radia Płyta Błędowski Jemioła, tam są też moje piosenki, więc jestem gitarzystą i wokalistą, mówiąc najkrócej, ale w tym projekcie, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać na gitarze, w ogóle nie gram, tylko skupiłem się na twórczości tradycyjnej, ale nie tej amerykańskiej, ale głównie polskiej naszej. I blues, i polska muzyka tradycyjna to jest właśnie po prostu muzyka tradycyjna, natomiast stylistyka polskiej muzyki tradycyjnej jest inna niż amerykańskiej, natomiast ja, tak jak piszę, jest w opisie tego projektu, nie staram się naśladować, nie jestem też stricte związany z tym polskim ruchem odnowy pieśni tradycyjnej, raczej staram się nim inspirować, nie jestem na pewno badaczem, znam ludzi, którzy się tym zajmują, podziwiam ich pracę i doceniam i rzeczywiście bardzo lubię, i doceniam takie nagrania, szczególnie te inkrudo, szczególnie pieśni śpiewane w ogóle kapella, czyli taki materiał, jak ja nagrałem. No oczywiście szczególnym sentymentem darzę pieśni kurpiowskie, bo wiadomo, że tamte pieści mają właśnie ten taki zaśpiewa kapella dosyć mocno osadzony, natomiast nie czuję się badaczem, czuję się raczej osobą, która i tak zajmuje się muzyką, natomiast inspiruje się muzyką tradycyjną do tworzenia własnych treści. Co dla ciebie jest w tym ujmujące, ciekawe i inspirujące? No przede wszystkim to, czego w ogóle szukam w muzyce, czyli autentyczność, czyli prawda. Ja z tego starożytnego trójpodziału Prawda, Dobro i Piękno już dawno sam świadomie lub nieświadomie dokonałem tego wyboru, że prawda jest dla mnie najważniejsza i autentyczność. I, i ta prawda, szczególnie w pieśniach akapella, kiedy słychać każde załamanie głosu, każdą intencję śpiewaka czy śpiewaczki, to ta prawda jest w muzyce tradycyjnej, czy to amerykańskiej, czy polskiej, bardzo dobrze słyszalna. Tam mogą być pewne braki warsztatowe, a wiadomo, ci ludzie często są w podeszłym wieku, ten głos im się załamuje. Jeżeli to, o czym śpiewają, jest prawdziwe, mają z tym własne wspomnienia, przeżycia i te emocje aż czuć, że są po prostu ich i sama treść jest tylko właściwie przekaźnikiem, to jest to dla mnie bardzo istotne i tak jak mówię, widzę tutaj bardzo dużą nić łączącą, natomiast uważam, że jest rzeczywiście coś takiego, że w Polsce mocno się skupiamy na badaniu tego, co było, a cały czas jest w moim odczuciu za mało takiej próby wyjścia z zupełnie nowym repertuarem. Dużo jest prób przerabiania dawnego na nową modłę. Natomiast takiego czegoś, co ja zrobiłem, czyli po prostu inspiracji tym, co było, natomiast tworzenia... Ja w opisie tego projektu stworzyłem takie zdanie, że tamte pieśni piękne, którymi się zachwycamy, też ktoś kiedyś musiał stworzyć i też kiedyś były nowe i ktoś pewnie też się kiedyś bał, śpiewając je swoim rodzicom czy dziadkom, kiedy ktoś to wymyślił. Przecież ktoś te pieśni kiedyś musiał napisać. I ośmiela mnie na przykład właśnie amerykańska scena muzyki folkowej, tej takiej stricte muzyki tradycyjnej, gdzie oni jakby nie mają właśnie, mają większą śmiałość w tym. Tworzą pieśni, które są bardzo mocno inspirowane amerykańską muzyką tradycyjną, ale są już yy, współczesne. Myślę, że pokusiłem się o, o coś takiego i, i bardzo się cieszę, bo to był mój duży cel, taki prywatnie życiowy, żeby ten projekt dokończyć. więc Dzisiaj, kiedy trzymam tę książkę, bo tu pewnie za chwilę też będziemy rozmawiać o formie wydania, która jest dość nietypowa, to po prostu czuję się jakbym, nie wiem, zdobył szczyt jakiś wysoki, który sobie zamierzyłem i mam już taką prywatną satysfakcję. Ktoś może powiedzieć, że to samolubne, że właściwie stworzyłem sobie coś dla siebie, ale trochę tak jest, że ja, ja ten projekt przy wszystkich płytach, nagraniach, które, które robiłem w życiu, to ten projekt jest dla mnie taki szczególny, bo zrobiłem go głównie dla siebie, żeby ten szczyt zdobyć samemu. Synko mój, synko mój Gdzieś mi się zgubił Pytałem się Boga Pytałem ludzi Pytałem księżyc Ci się ja słońca, czy się śmieje? Pytałem Panią słońca, Panią tam grzeje? tam księżyca, czy ci się śmieje? Się tam grzeje, synku mój, synku mój, gdzieś mi się zgubił. Pytałem się Boga, pytałem. Czy Ci źródło, jakie Pragnienie gasi? Czy ci ręka, jaka Chleba zakwasi? Czy Ci źródło, jakie Pragnienie gasi? Ci ręka jaka chleba zakwasi. Synko mój, synko mój gdzie twoja droga? Pytałem się Oczy wypłakały już od żałości, a może ty płyniesz już do wieczności? Oczy Proszę tak jak już wcześniej powiedziałem, nie jestem etnomuzykologiem i nie taka była moja intencja w tym projekcie. Trochę popuściłem wodze fantazji. Te pieśni są czasem dosyć mocno osnute wokół tematów muzyki tradycyjnej, a czasem są wręcz filozoficzne. Nawet ostatnia pieśń, bardziej bym powiedział, że nawet ma pewne cechy chorału gregoriańskiego. Marzył mi się pewnego razu jadąc samochodem, przyszło mi do głowy, że chciałbym napisać świecki chorał i stworzyłem sobie coś, co finalnie wyszło taką pieśnią kończącą. Cały ten cykl 11 pieśni na głos solowy, więc ja sam nie dawałem sobie takich szerokich ram. Wiedziałem, że nie chcę, żeby to były po prostu piosenki, takie jak często pisze, zwrotka, refren, jakieś akordy, gitara. Chciałem, żeby były osnute wokół, zainspirowane twórczością tradycyjną, ale też właśnie nie chciałem, żeby były jakoś bardzo mocno, w sensie, żeby Jakiś etnomuzykolog doszukiwał się, że to jest bardziej z tego regionu, a to z tamtego? Absolutnie nie. Ja sam nawet w ogóle o tym nie myślałem, kiedy je tworzyłem. Chciałem, żeby przywoływały raczej szerokie spektrum skojarzeń. O, Czyli jeżeli śpiewam pieśń o niespełnieniu, to, żeby równie dobrze mógł jej posłuchać ktoś, kto stracił bliską osobę, jak w tym sensie fizycznym, czyli, że ktoś odszedł, jak ktoś, kto stracił bliską osobę w sensie emocjonalnym. Starałem się to jak najmniej zamykać. Są takie pieśni, jak na przykład Co się Tobie stało, córeczko, w których wcielam się w rolę postaci, którymi nie jestem, bo śpiewam jako kobieta i jeszcze jako jej matka. Dokonuję pewnego rozliczenia. To jest też inspirowane twórczością tradycyjną, to jakby opłakiwanie panny młodej, która wychodzi z domu i przyjmuje życie, którego nie zawsze chciała, jest bardzo często spotykanym motywem w muzyce tradycyjnej i też chciałem to z perspektywy dzisiejszej dyskusji o może nie tyle roli kobiety, co w ogóle o roli, szer szerzej mówiąc, człowieka w dzisiejszym świecie zawrzeć w tej piosence. Mają w sobie ten głęboki przemyśleniowy ładunek i, i chciałem go też zabrzeć w swojej w swojej pieśni I to jest, mówiąc w skrócie, pieśni o córce, która żegna się na zawsze z matką, bo odkrywa, że nie chce żyć już jej życiem. Czyli myślę, że coś, z czym dzisiaj się dosyć czę często spotykamy, nie chcemy żyć życiem naszych rodziców, ani rodziców naszych rodziców, chcemy pisać własną historię, odcinać się od pewnych treści i pomyślałem, że byłoby to dobrze zawrzeć w pieśni, a jeżeli odbyłoby się to w formie dialogu między matką a córką, co też często było spotykane w pieśniach tradycyjnych, to cieszę się, bo ludzie rzeczywiście jak słyszą te moje pieśni, to jest mi bardzo miło, kiedy mówią, że to naprawdę im przypomina pieśni tradycyjne. Nie do końca czasem może się tym interesują tak głęboko, więc nie nazywają tego w ten sposób, ale mówią takie rzeczy i to jest dla mnie bardzo miłe, bo to znaczy, że intencja została dobrze oddana. A jak podejrzewasz, na czym polega to podobieństwo? No właśnie na przykład na tematyce. Ja w twórczości tradycyjnej kiedyś miałem na Podkarpaciu możliwość pracy z takim zastupowym śpiewaczem. Akurat wtedy, kilkanaście lat temu, moja praca polegała na uwspółcześnieniu uw uw pieśni tradycyjnych z okolic Krosna i wtedy w ogóle nawet jeszcze tego projektu nie miałem w głowie. Wiedziałem tylko, że bardzo mi się podoba, kiedy śpiewaczki sobie tak luźno i właściwie do tańca śpiewały ten tekst był, nie wiesz chłopcu, nie wiesz choćby w piekle gorzą, bo on cię uwiedzie, nie będzie uwożą i jeszcze to był bardzo dobry tekst, nie wiesz chłopcu, nie wiesz żadnemu mężczyźnie, bo to jest karmelek maczany w truciźnie. I one to śpiewały właściwie jako taki żart, a my zmieniliśmy trochę treść, żeby skupić się na słowie, czyli odjęliśmy całą tę muzykę i tańce. I oni sami potem w odsłuchu rozmawiałem z tymi starszymi paniami, że o, że teraz bardziej słyszą, tak jakby skupiają się na tym, o czym śpiewają. I właśnie pytałaś, o co jest, jakie są podobieństwa. No tematyka, twórczość tradycyjna często bierze z najbliższego otaczającego świata i ja też starałem się tak robić. Na przykład pieśń Jak rzeka, która otwiera ten cykl, jest o tym... Mówiąc w skrócie, że podlegamy takim samym prawom i prawidłom jak wszystko w, co nas otacza, czyli tak jak rzeka płynie, jak ptak w pewnym momencie leci za wielkie morze, jak słońce wschodzi na wschodzie, tak człowiek w pewnym momencie kocha kogoś i sam tego dokładnie nie rozumie. Jak teraz już, no tak trochę archaizuje, bo wiemy dlaczego ptaki odlatują, ale tak sobie wyobraziłem, że w takiej pieśni dawnej ci ludzie nie do końca nawet mogli to wiedzieć, ani gdzie te ptaki lecą, ani po co. I podobnie jak się kogoś kocha naprawdę, to się czasem nie wie nawet po co. To właściwie czasem nie ma sensu. I to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które mnie zawsze urzekały w pieśniach tradycyjnych, to że są blisko człowieka, że, że nie potrzeba szukać gdzieś bardzo daleko, tylko te najważniejsze sprawy leżą bardzo blisko nas. Jak rzeka, co płynie, A mgła w dolinie, A mgła w dolinie Zastyga o świcie. Tak ja Ciebie miłam, Świat byś schodziła Musiałem kochać Kochać musiałem Nad życie Musiałem kochać Kochać musiałem Nie pytam ja ptaka Po co on lata Po co on lata Za morze Śpiewać swe pieśni A pytam ja się Ciebie. Kto mi tak każe, co mi tak każe, za tobą tęsknić? Kto mi tak każe, co mi tak każe, że za Tobą tęsknić Z tego też powodu Że dziś od wschodu Że dziś od wschodu mi się zbudzi i już się zatrudzi. Do Ciebie wielkim, wielkim do Ciebie, Ciebie, do Ciebie wielkim kochaniem. Gwiazda nie pyta, czy po orbitach, czy po Więc może się stanie to cudne splątanie. spląta Myślę, że to, że nagrałem je solowo jest też pewnym znakiem czasu. Staliśmy się samo wystarczalni, bardziej, przynajmniej w teore teoretycznie, bo ja, jak śpiewam nawet refreny i dubluję swój głos, bo tam się pojawiają chórki, które sam nagrałem i wysoko i nisko, to robię to również sam, czyli coś, czego 100 lat temu nie dało się zrobić. Ludzie musieli śpiewać razem. Wiem, o co ci chodzi, o taką funkcję przebywania z innymi i rzeczywiście ja powiem tak, raz odegrałem grałem te, odśpiewałem właściwie powinienem powiedzieć, te pieśni w całości i był taki pomysł, żeby ludzie je ze mną śpiewali, przynajmniej refreny, te części powtarzane i dlatego zostały wydrukowane na zwykłych kartkach. Szybko okazało się w pierwszej i drugiej pieśni, że to wspólne śpiewanie no właściwie się nie uda. Udało się bez żadnego światła. Nawet no śpiewałem do mikrofonu, ale tam nie było żadnych efektów. Ja po prostu siedziałem na krześle z mikrofonem przy odpalonym świetle w zwykłej sali i i udało się stworzyć tę atmosferę, więc ci ludzie nie śpiewali, ale w tym sensie bycia razem byli ze mną, w tym sensie takim wewnętrznym, przeżywali to i tym aspektem łączącym nie był sam śpiew, tylko słowo drukowane. I to było jednym z, jedną z przyczyn, dlaczego wydałem ten materiał w taki, a nie inny sposób, czyli właśnie w formie książki po polsku i po angielsku. Szczególnie po kilkunastu latach bycia na scenie, gdzie no to jest moja praca na co dzień i wydawało mi się, że to po prostu będzie takie o następny występ. Natomiast tak jak mówisz, to jest zupełnie inny sposób, ponieważ tutaj każdy nawet branie oddechu, które jest bardzo dobrze słyszalne ma znaczenie. I to jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ można w, przy tej ilości występów, które ja już w życiu zaśpiewałem i przy moim doświadczeniu wpaść w pewną rutynę. Natomiast zadawanie sobie tej poprzeczki, może nie wyżej, ale inaczej, bo można też z drugiej strony powiedzieć, że to jest obniżenie poprzeczki, bo nie muszę grać na gitarze, tylko sobie śpiewam, więc to jest prostsze. Więc mówię o tej poprzeczce, że ona jest inaczej zawieszona. Dla mnie jest istotne, bo stawia przede mną jako wykonawcy, jako wokalisty inne wyzwania. Muszę sam się na tyle skupić, żeby po prostu przeżyć tę pieśń, kiedy ją śpiewam. Nie ukrywam, że jest to dla mnie proste o tyle, że sam je wymyśliłem. I oczywiście jestem z nimi też emocjonalnie związany. Pamiętam, jakie tworzyłem, jakie zmieniałem kilka, kilkukrotnie, i, i jestem do nich po prostu przywiązany i po prostu stworzyłem je. Poza tym, ja rzadko chodzę na koncerty, które są zwykłymi koncertami, i pomyślałem sobie, że sam chętnie poszedłbym na koncert kogoś, kto by się pokusił na to, żeby usiąść na krześle i zaśpiewać mi 11 pieśni. Pomyślałbym, ale wariat, to może być ciekawe. I, I to jest y, wartość, bez względu na to, czy komuś się to będzie podobało, czy nie. Zacząłem od odniesień do przyrody do problemów ludzkich, ale nie może tych, które mieli ludzie 100 lat temu na wsi, bo te problemy często się zmieniły, natomiast one cały czas są, tylko inne. I w taki sposób właśnie powstała pieśń o, o córce, o, o której już rozmawialiśmy. Są też pieśni filozoficzne, bo kiedyś, to też jest moim zdaniem ciekawa historia, bo ja już zasypiając kiedyś wpadł mi do głowy pomysł, że chciałbym napisać pieśń o świecie, że jest piękny, ale żeby ta pieśń nie była banalna, to wyobraziłem sobie, jak miałbym opowiedzieć o świecie niewidomej osobie, a żeby jeszcze bardziej uwypuklić te emocje, to wymyśliłem sobie wtedy w nocy, że tą osobą będzie małe dziecko. Czyli wyobraziłem sobie, że małe dziecko pyta mnie o piękno świata. Jak ja mógłbym temu dziecku to opowiedzieć i, i od razu postanowiłem, że, że muszę to skończyć teraz, bo mi to umknie. Napisałem pięć zwrotek, weszły chyba cztery, czyli taki motyw na przykład, nie? takiego piękna nad światem, ale żeby go nie strywializować, a ta stylistyka pieśni tradycyjnej w moim odczuciu bardzo się do tego dobrze nadaje. Tak naprawdę jest bardzo głęboka i to jest to, czego moim zdaniem bardzo brakuje dzisiaj, czyli mówienia o ważnych sprawach i pięknych, o których mówił bardzo często nieodżałowany i niedawno odszedł od nas Wiesław Myśliwski, jeden z moich ukochanych pisarzy i traktat o łuskaniu fasoli to jest książka, która mnie bardzo mocno poruszyła. Też chciałem, żeby to było troszkę abstrakcyjne, czyli pieśni, które odwołują się do pewnych obrazów. Wyobrażałem sobie obrazy nienamalowane i do nich pisałem słowa. Tak jest na przykład w drugiej pieśni, Ty to wiesz i ja to wiem gdzie śpiewam o gołębim świcie, no zapraszam do wysłuchania sobie tych pieśni, bo ciężko mi się o tym teraz opowiada, ale chciałem, żeby oprócz tej przyziemności, żeby pojawiła się też ta sfera abstrakcji, coś czego nie możemy spotkać, że ktoś komuś przelewa świt z ust do ust na przykład. Pewne rzeczy, które się nie, nie mogą wydarzyć w świecie rzeczywistym, dużo by mo można mówić, ale niech też coś pozostanie tajemnicą dla tych z Państwa, którzy chcieliby się nad tym wydawnictwem pochylić. Co się Tobie stało, córeczko? Poszłam, mamusiu, do studni po wodę Kamień tam rzuciłam, kamień dla zabawy Przyszły do mnie zjawy, mamo Przyszły do mnie zjawy. Przyszły do mnie zjawy I gadać zaczęły Gadać mi zaczęły Że ja jestem wolna jak mam być spokojna, mamuś, jak mam być spokojna. Gadać mi zaczęły, że mi Cię nie trzeba. Nie trzeba mi męża, nie trzeba mi dzieci. Tylko tego słońca, Co mi w sercu świeci, Mamo, co mi w sercu świeci. Chciałam ja dla Ciebie, Córeczko, Znaleźć kawalera, Znaleźć bogatego, a ty nie chcesz jego, bo mi trzeba, mamo, ziemi, co mnie niesie i spokojnej wody. Lasku księżyca, bo on mnie zachwyca, mamo. Bo on mnie zachwyca. Mi potrzeba tylko szczęśliwej podkowy, bo jak ja pojadę, Stałem dzikich koni Nikt mnie nie dogoni, mamuś Nikt mnie nie dogoni O, jak ja bym chciała Świat wielki zobaczyć Te miasta wysokie te pola szerokie, te wody głębokie. Poślij po doktora, córyczko, I nie chodź nad wodę, bo ci robią szkodę. Te zjawy grobowe Nie chodzę nad wodę Mamusiu kochana Ale już nie będę Szczęśliwa w tym życiu Zjawy zamieszkały mamą Zostrzanym odbić Co dzień mi gadają I do ucha szepcą Każą mi iść z domu Każą ruszać w drogę Tylko tak żyć mogę mamuś Tylko tak żyć mną. żegnaj, żegnaj mi mamusiu, więcej mnie nie spotkasz. Idę ja w świat szukać, idę nie wiem czego. Moje szczęście nie znam ja innego mamu. Łukasz Jemioła i 11 pieśni na głos solo dzisiaj w źródłach. Album wydany razem z tekstami polskimi i angielskimi w formie książki, do, których do, do której dołączone są kody QR prowadzące do albumu dostępnego w internecie. Także może nie jest to tak oczywiste, jeżeli chodzi o dostęp Album muzyczny, tak jak jesteśmy może przyzwyczajeni, ale warto wykonać pewne kroki i potrudzić się po to, żeby zdobyć dostęp do tych nagrań. Dziękuję Państwu za uwagę. Aleksandra Tekarska, zapraszam na źródła jutro w imieniu Kuby Borysiaka. Zapiski ze Współczesności Dzień dobry, Anna Lisiecka. W cyklu Zapiski ze Współczesności powracamy do gawęd Rafała Skąpskiego. Dzisiaj o tym co ukształtowało przeszłego wiceministra kultury, wiceprezesa Polskiego Radia i dobrze wspominanego dyrektora Piwu. W szkole trzeba było bardzo często wypisywać pewne ankiety, gdzie była rubryka pochodzenie społeczne. Większość klasy wpisywała robotnicze. Duża część chłopskie. Ja, ktoś jeszcze... Wpisywaliśmy inteligencja. Trzecia kategoria. Nie czułem się z tym dobrze, ale żeby dodać sobie wartości, to dopisywałem inteligencja pracująca. Dziadkowie z obu stron w Polsce przedwojennej należeli do społecznej elity. Rodzice ojca to ziemianie o nieco przetrąconym przez historię rodowodzie historię XIX wieku, no ale w 1939 roku władali majątkiem 300-hektarowym. Rodzice mamy to niższa warstwa arystokracji, mocno osadzona w sferach przemysłowych i towarzyskich. Dziadek był dyrektorem kopalni w Zagłębiu, Dąbrowskim prezesem polskiego Rotary Club, wiceprezesem Lewiatana, znał rodzinę Szymanowskich, Osendowskiego, Struga, Żelomskiego. Obu rodzinom czas wojny i powojenny całkowicie zmienił życie i status materialny. Rodzinę mamy, z którą przez pierwsze dekady miałem bliższe kontakty, cechował pragmatyzm. Dokonane przez wielką trójkę zmiany polityczne w Europie Środkowej przyjmowali jako coś, na co nie mają żadnego wpływu. Czyli trzeba się z tym pogodzić, nie przywiązywać takiej wagi jak przedtem do spraw materialnych. Sądzę, że obydwu rodzinom przyświecała filozofia pracy organicznej z myślą, że należy robić swoje. Pamiętam, że babcia Klementyna, mama mamy, powiedziała mi kiedyś, nasze życie po wojnie całkowicie się odmieniło. Jest nam trudniej, ale tak jest sprawiedliwej. Świadomość, kim byli moi przodkowie, wzmacniała mnie w chwilach zmagań, łagodziła pewne porażki, a często napawała dumą. Jak wtedy, kiedy ciotka na widok młodej kobiety w ekipie generała de Gola podczas wizyty w Polsce krzyknęła, Toż to jest Marysia Rose, czyli córka przedwojennego znajomego dziadka, wiceministra przemysłu, który w 1949 roku wyjechał do Francji i tam osiadł. I ta Marysia, potem już nosząca nazwisko po mężu, była przez lata oficjalną tłumaczką rządu francuskiego z języka polskiego na francuski. Notabene to była stryjeczna ciotka Krystyny Bochenek. Ojciec pracował od świtu do zmroku, z krótką przerwą na obiad i 15 piętnastominutową drzemkę. Każda sobota też była pracująca, a w czasie zbiorów nawet i niedziela. Nie wyobrażał sobie, że będzie w niedzielę siedział w domu czy na werandzie, a w polu będą trwały żniwa. Pamiętam jednak, że to on najczęściej czytał mi wieczorami książki. Ale to mama kształtowała moje potrzeby kulturalne. Ona była miłośniczką Konrada, Prusta, Iwaszkiewicza, Marii Dąbrowskiej, w tym jej przekładu dzienników Samuela Pepisa. Ulubionym autorem był też Żeromski, stąd imię mojego brata i moje. Pamiętam, zachwyt już późniejszy mamy nad Doliną Issy Miłosza. Na emeryturze wypożyczała książki z Instytutu Francuskiego, aby czytać w oryginale. Ja nie byłem prymusem. Język polski interesował mnie tylko jako literatura. Gramatykę, ortografię też traktowałem jako coś... No, z konieczności, którego trzeba się uczyć. Uczyłem się historii, ale bez specjalnego przykładania wagi do dat, a geografia pasjonowała mnie, bo to był czas wyzwalania się narodów afrykańskich. Powstawały nowe granice, nowe kraje, nowe miasta. Ja śledziłem bardzo tą zmieniającą się mapę polityczną świata. W liceum Zacząłem pochłaniać książki. Czytałem naprawdę dużo i myślałem, żeby wymienić nazwiska autorów, ale, ale to by za długo trwało. Praktycznie czytałem wszystko, co było w bibliotekach, co było w bibliotece wujostwa, bo liceum tam spędzałem. Duże wrażenie zrobił Roman Gali. I jego wspaniała obietnica poranka, pamiętam taką frazę, kiedy matka prowadzi małego bohatera, ale w sumie to jest Roman, do Krawca i mówi, proszę uszyć mu najpiękniejszy garniturek, bo mój syn będzie dyplomatą, on będzie się spotykał z królami. No i rzeczywiście po latach był on dyplomatą, był ambasadorem. Przyznaję, że nie potrafił mnie wciągnąć, zainteresować Dostojewski. Zachwycałem się poezją, przede wszystkim Gałczyńskiego. I proszę sobie wyobrazić to zdziwienie, ale i radość licealisty, który wsiada do pierwszej z brzegu dorożki na rynku krakowskim, prosi, żeby zrobić rundkę wokół rynku, a dorożkarz odpowiada wierszem. Tak, to był Jan Kaczara, bohater poematu Gałczyńskiego. Po latach poznałem i zaprzyjaźniłem się z córką uwielbianego poety Panią Kierą. W Krakowie, gdzie kończyłem Nowochódzkie Liceum, zaczęła się także moja długoletnia znajomość z Józefem Szajno i Ireną Jun. Tam też zachwyciły mnie inscenizacje Tanga w ryseli Jerzego Jarockiego, Nieboskiej Komedii Konrada Sfinarskiego, Rzeczy Listopadowej, Namiestnika w ryseli Demka, czy Króla Ubu w Teatrze Groteska. Wszystko to było doświadczeniem licealisty. A klasa maturalna to był czas decyzji o studiach. Gdyby żył ojciec, na pewno wymusiłby na mnie, a wcześniej na moim bracie, abyśmy poszli w jego ślady i ślady moich starszych sióstr przyrodnich, a więc studiowali rolnictwo. Ja myślałem o studiach artystycznych. Plastyka, teatr. Szybko jednak zrozumiałem, że te różnego rodzaju próby artystyczne nie przystają do wymagań egzaminu do szkół artystycznych. Za namową mamy zdecydowałem się na prawo, które ona kończyła przed wojną na Ujocie, a ja zacząłem studiować na Uniwersytecie Warszawskim. Czasem żałowałem, że nie studiowałem historii. Nie mówiłem nigdy o tym ani dzieciom, ani wnuczętom, dowiedzą się teraz, że opuszczałem wiele wykładów, a niekiedy i zajęć, po to, aby czas spędzać w kinie studyjnym wiedza, Oglądać, nawet na pierwszym rannym seansie, około godziny dziewiątej chyba takie były, doskonałe filmy najlepszych reżyserów światowych. Pamiętam jakie emocje wzbudził we mnie film na los szczęścia Baltazarze a przecież nie tak dawno został on przypomniany jako inspiracja dla Jerzego Skolimowskiego przy jego świetnym filmie I.O. Pierwszą szkołą życia był ruch studencki, Zrzeszenie Studentów Polskich. Działałem na szczeblu Wydziału Uczelni, potem na szczeblu warszawskim. Te kilka lat intensywnej działalności nauczyło mnie pracy w zespole kierowania zespołem, dobrej organizacji, przewidywania skutków podejmowanych decyzji, formułowania zadań i precyzowania oczekiwań wobec kolegów, wobec współpracowników. Nauczyło to współdziałania, nawiązywania kontaktów. Stworzyłem i redagowałem pisemko Uniwersytecki Informator Kulturalny, a mój pierwszy wywiad do tego pisemka przeprowadziłem z młodziutką Ewą Bem. Wtedy też zgłosiłem się jako statysta do kręconego w hybrydach filmu Jana Dziedziny Mały i widać mnie na kilku scenach w tle za Magdaleną Zawadzką. Następnie statystowałem w kilku scenach polowania na muchy. I to było w klubie Dziekanka, gdzie dostrzegł mnie jeden z asystentów Janusza Morgensterna i zaproponował już na umowę maleńką rurkę w drugim odcinku Kolumbów. Moja rola mówiona niestety nie weszła do filmu, ale jestem kilkakrotnie widziany na przykład tuż za plecami Jana Englerta, Mama na to patrzyła bardzo krytycznie. Widziała mnie w zawodzie prawnika czy w roli urzędnika, w poważnej instytucji. No i rzeczywiście życie zawodowe zacząłem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jednej chyba z najbardziej zbiurokratyzowanych instytucji. Zrozumiałem, że skoro nie zostałem i nie zostanę artystą, to powinienem artystom służyć. I skorzystałem z pierwszej okazji, by uciec z ZUS-u do Ministerstwa Kultury, a potem po roku do Narodowej Rady Kultury, gdzie współpracowałem z profesorem Suchodolskim. Nauczył on mnie rozumienia kultury jako całości jako wszystkich przejawów intelektualnej działalności człowieka, nie zawężania do jakiejś jednej kategorii. Druga ważna osoba tam poznana to profesor Aleksander Krawczuk. Trzeci to Wiesław Myśliwski, wspaniały pisarz, myśliciel, który o życiu i relacjach międzyludzkich wie wszystko. Był jeszcze Jerzy Adamski, wybitny krytyk teatralny, który, jak się okazało, był spowinowacony z moją rodziną Skąbskich. Dzięki wszystkim tym panom o kilka dekad starszym ode mnie, a czułem się w tych relacjach bardzo po partnersku, tak mnie traktowali, czułem się mocniejszy w tym, co robię, pewniejszy swojego stanowiska. Dwa słowa o muzyce. Była ona tłem lat dziecięcych i młodzieńczych. Babcia, przede wszystkim babcia Klementyna, słuchała muzykę klasyczną z płyt i radia, a często bardzo wracała wspomnieniami do czasu studiów w Genewie, podczas których była na koncercie Paderewskiego. Opowiadała o Ekstazie, pamiętam to słowo. Dzięki Polskiemu Radiu poznałem lepiej i pokochałem muzykę. Przez wiele lat byliśmy z żoną stałymi bywalcami filharmonii. Elżbieta i Krzysztof Penderecki, którzy obdarzyli nas sympatią, także mieli swój udział w naszym związku z muzyką. Ale przecież wymienić powinienem i Agnieszkę Marię Fałtyn. Jadzie rapę znaną jeszcze ze studiów, kiedy była w chórze uniwersyteckim. Kazimierza Korda, Janusza Olejniczaka, Jerzego Semkowa, Antoniego Wita. To cała plejada znakomitych dyrygentów, muzyków, śpiewaków, pianistów. Następne spotkanie z Rafałem Skąbskim, jutro o tej samej porze.